Tu program Drugi Polskiego Radia minęła godzina 15:00 Dwójka na miejscu. Za konsoletą Paweł Worobiej nad całością dzisiejszej audycji czuwa Katarzyna Fitzwilliam. Same witamy Państwa. Monika Pilch. I Marcin Pesta. Są aktorki, które budują rolę i są takie, które wchodzą na scenę i od razu zmieniają jej temperaturę. Do tej drugiej grupy należy artystka, której nie da się pomylić z nikim innym. Jej obecność jest konkretna, wyrazista, czasem szorstka, ale zawsze prawdziwa. Na ekranie zadebiutowała w 1971 roku rolą autostopowiczki w filmie Uciec jak najbliżej Janusza Zaorskiego. Potem przyszły role na scenie i na ekranie, bo jak wielokrotnie wspominała, był to najlepszy czas na aktorski debiut. Ja jestem wdzięczna losowi, że trafiło mi się startować w okresie wielkiej prosperity i teatru, i telewizji, i kina. Moje wieloletnie doświadczenie działacza udowodniło, że ficcja musi być prawdopodobna, żeby stała się prawdą. Ja jestem z znaku panny, a kobiety z podznaku panny są to świetne gospodynie, aż za dobre, ponieważ potwornie dokładne, drobiazgowe, dbające o dom, o męża, o wszystko, co się łączy z tak zwanym gniazdem domowym. I ja taka jestem. Dla mnie trzy podstawowe, najważniejsze rzeczy w życiu to jest telefon, pralka automatyczna i samochód. Ja bez tych Służnie? rzeczy nie istnieję. Tak. Po prostu nie istnieję. Grałam właściwie w każdej premierze Teatru Narodowego na dużej scenie i to role znaczące. Także ja z teatru jestem teatrem, jak gdyby jestem wygrana. Miałam wolne w tym okresie tylko poniedziałki i to też zajmował mi albo film, albo telewizja. Mam nowoczesne poglądy. Ale córka z bękartem nie mieści się w moim światopoglądzie! Bożena Dykiel, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, będzie bohaterką naszej dzisiejszej audycji. Artystka zmarła 12 lutego. Grała w filmach największych polskich reżyserów Andrzeja Wajdy, Andrzeja Barańskiego, Stanisława Barei czy Sylwestra Chęcińskiego. Artystka wjechała na scenę narodową na motocyklu i ten rozpęd, którego wtedy nabrała, okazał się trwały. Tak pisała o niej Agnieszka Osiecka. A tak sama aktorka na antenie Polskiego Radia wspominała przygotowania do tego legendarnego spektaklu balladyny w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Tak sobie przypominam jedne z pierwszych prób w teatrze, kiedy Hanuszkiewicz zebrał swój zespół i powiedział robimy balladynę, ale inaczej. Ponieważ będziemy jeździć na motorach, to znaczy na motorach będzie jeździł świat Łudy, czyli Goplana, Skierka i Chochlik. No i żeśmy wszyscy właściwie w zespole stwierdzili, że Hanuszkiewicz zwariował i w głowie mu się przewróciło. Poza tym, co to w ogóle za pomysł, jazda na motorach po scenie. Nikt na to nie przyjdzie. Znowu ma jakieś pomysły nie z tej ziemi. Będzie nas dręczył, męczył i to wszystko będzie do kitu. Długo nas właściwie przekonywał do swoich projektów. My, my aktorzy byliśmy... Bardzo, bardzo długo niezadowoleni z jego pomysłów i byliśmy przekonani, że to będzie jedna wielka klapa. Zwłaszcza, że ja z kolegami był to okres zimy. Jeździliśmy na polskich, wielkich, ogromnych motorach na świeżym powietrzu uczyliśmy się jeździć. Bez przerwy żeśmy się przewracali na lodzie, ciągle wracałam potłuczona, mówiłam, że ja się w życiu nie nauczę na takim motorze. A potem dosłownie na dwa dni przed premierą dostaliśmy te cudowne, fantastyczne Hondy, które były kompletnie innymi motorami niż mieliśmy na, na jazdach próbnych. I naraz się okazało, że dostałam motor, który mi uciekał spod tyłka. No nie daj Bóg było wrzucić dwójkę. Jedynka to było najwięcej, co można było wrzucić z biegu w moim motorze, ponieważ ten motor rozwijał powyżej stówy. No takie mam wspomnienie z Hondami. Przyznam się szczerze, że my żeśmy zagrali prawie 500 spektakli tego, tej balladyny. Graliśmy po dwa razy dziennie, sobota, niedziela, zawsze. Co oczywiście nas niezwykle cieszyło i radowało, ponieważ publiczność Waliła na ten spektakl drzwiami i oknami. Przyjeżdżała autokary z całej Polski. Był to naprawdę wielki szlagier. Adam zrobił naprawdę fajne przedstawienie, które się bardzo podobało młodzieży. Oczywiście miało też i wielu przeciwników. Ale był to spektakl, gdzie my, aktorzy grający w nim, byliśmy ze sobą niezwykle zżyci. Uwielbialiśmy się, kochaliśmy się. Po każdym spektaklu było nas ciężko wygonić z teatru. Bożena Dykiel grywała także m.in. u Helmuta Kajzara, Aleksandra Bardiniego, Zygmunta Hibnera. Oprócz 12 lat spędzonych w Teatrze Narodowym współpracowała też z innymi warszawskimi scenami. Teatrem Nowym, Syreną, Komedią i Sceną Prezentacji. I o tych rozmaitych umiejętnościach i drodze twórczej porozmawiamy dziś w audycji z aktorami Sławomirą Łozińską i Arturem Barcisiem. A także krytyczką filmową Adrianą Prodeus oraz teatrolożką Elżbietą Baniewicz. Nie wszyscy może z Państwa wiedzą, że Bożena Dykiel miała też talent wokalny, o czym świadczy choćby ta piosenka. Bożenie Dykiel towarzyszy Jan Matejaszkiewicz. Panno Sabino Ach, panno Sabino Panno Sabino No, panno Sabinko Kochana, kobinko Sabinko to no co? Ach, panno Sabino Ach, panno Sabino Też mi mężczyznano, Więc już ci wyznam, no No, ale Właśnie to. Mąż panem to, ach jak to brzmi, lecz czy to prawda, wybacz. Nie małżonku, już wszystko wiem, już masz pozycję w małżeństwie tej. najlepszej famini. Ach, panno Sabino. Mm, panno Sabino. Jak asnyk chciałbym tak, ale mi rymów brak. Chciałbym zrymować się, lecz nie wiem jak. Mam do Saturnina rym dobry. Sabino. Ach. Niech ryby więc... Pan no, Sabino, więc. Śmiało, więc co? No więc, bez. <śmiany>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 to był fragment Wodewilu Żołnierz Królowej Madagaskaru, Juliana Tuwima, w reżyserii Romualda Szejda. Śpiewali oczywiście Bożena de Kiel i Jan Matyjaszkiewicz. A w studio radiowej dwójki jest już z nami Elżbieta Baniewicz, teatrolog, profesor Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona schillera w Łodzi, autorka licznych publikacji monograficznych, ale też tych dotyczących współczesnego teatru. Witamy bardzo serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Boże, Nedykiel poznała Pani bardzo wcześnie, bo już w okresie szkoły teatralnej, prawda? czyli tego wchodzenia. Teoretycznie tak, bo myśmy się dokładnie minęły. Ona skończyła szkołę w 1971 roku, a ja przyszłam do szkoły też w 71, tylko ona właśnie skończyła te dyplomy. Natomiast oczywiście pojawiała się w szkole, bo ja byłam na roku, ja byłam na Wydziale Reżyserii, takie studium literackie otworzyli, poprzednik wot I ja byłam wtedy, kiedy była Krysia Janda, Sławka Łoziń, Ewa Ziętek, więc jakby to się wszystko razem kotłowało, prawda? Ko koledzy byli asystentami u Hanuszkiewicza, to przychodzili z prób i mówili i tak dalej. Ja pamiętam, że y, właśnie y, ta plus, y, ta balladyna, to, y, y, to było zjawiskowe, bo trzeba przypomnieć, jak wyglądała dekoracja. Dekoracji nie było. Pod horyzontem był tylko wielki napis, czerwone, czerwone litery i był, był napis balladyna. Te litery miały półtora metra wysokości po prostu. I właściwie scena była pusta. Gołe deski sceniczne. Gołe deski, tak. Ale y, oni na motorach, to ona mówiła, że y, pani Bożena mówiła, że y, jeździła po scenie. To nie zupełnie prawda, ponieważ był wyprowadzony podest dla tych motorów do pierwszego balkonu. On zahaczał o pierwszy balkon. Po prostu więc oni wjeżdżali tymi motorami i to wyglądało tak, że ona była w białym kostiumie, włosy blond do pasa, yy, czarne, wysokie buty i taki czarny motor, jeszcze miała jakieś takie szelki czarne, a ci chłopcy byli na czarno ubrani, z tym, że Wiktor Zborowski jest bardzo wysoki, a Chudecki jest bardzo niski po prostu, więc to taka była yy, kompania i grupa, która wjeżdżała, ona oczywiście pierwsza i jak podjeżdżali pod ten balkon pierwszy, nad głową Widzów na, na parterze, bo to tak wyglądało, yy, po prostu to ludzie piszczeli, po prostu byli przerażeni, że wjadą te motory mm. w nich. Po ten hukiem to, tych maszyn. Tak, był ogromny huk, więc po prostu rzeczywiście, i można powiedzieć, że wprawdzie yy, tutaj to było szokujące. A dekoracja była e, pomysłem Marcina Jarnuszkiewicza. Bardzo dobrego scenografa zresztą. I, ale to było absolutnym szokiem wtedy. Dlatego, że e, dekoracje się robiło. No, kulisy, prawda, horyzont malowane, jakieś takie. To po prostu Grzegorzewski robił e, e, rewolucję, kiedy, e, kiedy dawał pantografy w teatrze, prawda, czy jakieś anteny, te, e, e, radiowe zamiast sitowia. To, to, ale to było też później trochę. Natomiast Hanuszkiewicz rzeczywiście wprowadził rewolucję i ta balladyna, ale ona miała zwolenników także wśród profesorów. Na przykład Stefan Treugut bardzo ją cenił. Podzieliła krytyków zdecydowanie. Zdecydowanie. No, znaczy to miało swoje podteksty, bo Hanuszkiewicz przejął teatr po Dejmku mhm. w 68 roku, kiedy Dejmek został wyrzucony za dziady. Więc oczywiście środowisko. Oczywisko było na nie. Tak, na nie, bardzo na nie. A poza tym, a Hanuszkiewicz był bezczelny, zdolny i prowokujący, więc po prostu to wszystko razem yy, się składało w taką, w taką całość, bo pu publiczność bardzo lubiła Hanuszkiewicza, a krytycy właśnie niekoniecznie. Natomiast, znaczy, szuka, no trochę szukali dziury w całym, tylko że Hanuszkiewicz miał własny język. Myślę, on, on się nazywał trochę, że był pierwszym postmodernistą, są Wtedy się nie używało tego słowa, ale myślę, że coś takiego było, bo on czerpał mi z kultury masowej właśnie. Ta, ta dykiel była zrobiona trochę na Barbarelle z takiego Aha. filmu kultowego. Także to, tak, to też to ta filmu. estetyka komiksów chodziła. Tak, ale estetyka proszę... komiksów i tak dalej. Ale ona była dosyć związana z Hanuszkiewiczem, dlatego, że kiedy wyrzucili Hanuszkiewicza w 1982 z teatru, to ona zanim poszła do Teatru Nowego bo Teatr Nowy był teatrem Hanuszkiewicza, a u Hanuszkiewicza też grała sporo, nawet Telimene w Panu Tadeuszu grała. No właśnie, ale pani widziała jeszcze jej wcześniejsze role, to znaczy role choćby z przedstawienia dyplomowego Ulisses'a Joyce'a, prawda? Tak, tak, W reżyserii Zygmunta, Zygmunta Hidnera. Hidnera. Jaka była ta Bożena Nadykiel jako rodząca się aktorka? Ona była wyrazista. Po pierwsze, była bardzo wyrazista. Była taką trochę albinoską nieomal, prawda? Bo miała jasną barwę w ogóle oczu i, i ten, i była taka powiedziałabym, swojska dziewucha. Taka silna, mocna. Ona była dosyć postawna, więc po prostu e, miała doskonałe warunki, e, takie charakterystyczne, ale jeszcze miała e, duży temperament. I to coś, co dla mnie świadczy o jej zdolnościach. E, po prostu bardzo trudno jest zagrać komedię. A ona w komediach była bardzo dobra. Po prostu to jest najtrudniejszy gatunek. Tu nic się nie nie udaje. Albo ludzie się śmieją, albo nie. Także tutaj nie ma, nie ma oszustwa. Tak, bo w, w psychologicznych to tam można za, zabełtać coś, za, niby zapłakać, coś zrobić i tak dalej. Ale, ale ona, ona potrafiła grać idiotki, na przykład taką koncertową idiotką. To była Mada, y, Mada y, Miller, Miller w, y, u, u Wajdy w Ziemi Obiecanej. Córka takiego bogatego przemysłowca, właściwie wzorowanego na Poznańskim, bo to było kręcone w Pałacu Poznańskiego. Żeby zagrać taką kompletną idiotkę, to trzeba być bardzo zdolną osobą, po prostu ak aktorsko, bo to, to był, to był tylko Ona mówiła trochę po żydowsku, tak w idyż za zaciągała yy, i po prostu no, to, to jest bardzo wydaje mi się trudne. I, i dlatego ona nie, właściwie nie grała głównych ról, rzadko Rzadko jej przypadały główne role, ale ona narzucała swoim temperamentem i, swoim, i swoimi zdolnościami, na przykład w Znachorze. Ja pamiętam taką scenę ze Znachora, gdzie ona uwodzi Binczyńskiego jest w takiej halce chłopskiej białej takiej halce, bez rękawów, na, na samych szelkach i z taką koroną na głowie, z tych włosów splecioną po prostu, więc y, ona miała siłę wyrazu, bardzo, ba, bardzo wyraźną i, i komediową. Ona się nie bała tego, bo są aktorki, które się boją mhm. komedii po prostu, bo to bardzo obnaża, to w ogóle zawód aktorski obnaża człowieka, a ona się tego nie bała, więc i, i potrafiła... Eksperymentować. No, na, na przykład u Wajdy grała Kaśkę w Weselu, a Ewa Ziętek grała Pannę Młodą, a potem ona grała Pannę Młodą w Weselu Hanuszkiewicza. Prawda? Mm -hmm. Wróciła do tak, tej tak, roli. Tak, wróciła. No nie do tej roli. No tak, ale właśnie, startowała ale początkowo tak. do roli Panny Młodej u Wajdy. Tylko przypadła jej rola Kaśki. No, no tak, tak. No tak Ale właśnie tak. w jej aktorstwie jest coś, co się taki, wymyka takim y, y, estetykom i modom, y, bo ona nie tyle interpretuje postać, ile ją uruchamia. I tam jest jeszcze taki bardzo, bardzo duży zapas. Dlatego myślę, że widzowie i, i teatralni i filmowi z tego powodu ją lubili i kochali. Y, tak, ona była... Swojska i y, trochę surrealistyczna, prawda? To było takie połączenie, że ona potrafiła być bardzo prawdziwa, a jednocześnie unosić się metr nad ziemią. Mm -hmm. Coś takiego. Coś takiego. Może, taki rodzaj oporu tak. w, w tej postaci, y tak, że z jednej tak, strony chciała tak. nie do końca się odsłonić, ale. po prostu, którzy, którzy chcieli robić karierę. Jeden nawet postanowił się rozwieść dlatego, żeby wyjechać za granicę i zarabiać dolary. Więc to była sztuka taka, że tak powiem prowokacyjna i dosyć odważna jak na tamte czasy. Oczywiście nie dało się tego przenieść do telewizji. Natomiast Bożena Dykiel grała tam taką dziewczynę, która prowokowała tych, tych facetów trochę. Ale Głowacki to napisał tak, że właściwie w każdej kwestii obnażał mentalność tych, tych bohaterów po prostu, bo na przykład jeden z, tam z bohaterów, to pamiętam, mówił, że y, kobietę to trzeba w łeb i o kolano. I, i po prostu ten, ten, który się rozwiódł. Na, na, na, na przykład, czyli taki przemocowiec, prawda? A ona grała dziewczynę, która była wolna i sexy i miała to wszystko w nosie. Tak zresztą Te jej całe... postać się nazywała sexy. Tak. I ona po prostu była wolna. Ona, ona nie... Ona nie... Znaczy, jej... Ona nie była zainteresowana robieniem żadnej kariery takiej, prawda? Tylko była taka naturalna. Więc to było jakoś w kontraście do tych spiętych facetów, takich spoconych na tę karierę i takich do tego awansu, żeby tylko awansować i zrobić każde świństwo w imię tego awansu. A ona ich jakby obnażała, ich tę mentalność, bo ona to miała w nosie. Także myślę, że to była dobra. Ale i. Taka, taka też charakterystyczna, ona była aktorką można powiedzieć charakterystyczną i, i komediową ale przecież nie wszyscy to, to się jest masę aktorek charakterystycznych mm. prawda a nie każda zostaje tak zapamiętana jak aż ona tak aż tak charakterystyczna aż tak nie każda ona miała oczywiście do tego warunki prawda specyficzną urodę prawda ona się wyróżniała tą urodą tymi bia, białymi włosami e, i takie, te rumiane policzki. Mhm, I bardzo chorza. świadomie też tak. by, by, grała Korzystała ten w, z tych Tak, używała tego świadomie. Oczywiście, że tak. Ale właśnie y, potrafiła, te, potem się przekształciła w nobliwą panią, prawda? Z klasą i tak dalej. I wszystko y, y, dobrze, tylko po prostu potrafiła wykorzystać za, y, w swojej młodości swoje warunki i dołożyć do tego ewidentny talent y, komediowy i taką czułą obserwację rzeczywistości. Myślę, że to było jej, to było jej siłą. Po, po prostu nie każda aktorka zostaje zapamiętana aż tak jak ona, prawda? Bo jednak... Z charakterystycznych aktorek, jeżeli byśmy przeszli, to, to ona bardzo, no, na przykład Ewa Zięty gdzieś przypadła, prawda? Gdzieś potem ona wyjechała za granicę, a też miała szansę być jedną z lepszych aktorek, prawda? Z tego pokolenia, z, tych, z tego właśnie, z tych. Z tych roczników, no, bo jeszcze u, u mnie na, w szkole to był Kolberger, też no właśnie. właśnie Hanuszkiewicz była, Ania Chodakowska, prawda, to, to, mhm. było, to i Hanuszkiewicz ich wszystkich przygarnął. Potem oni jeden rok właśnie Kolbergera romantowskiej pojechali z z Gogolewskim, z Ignacym Gogolewskim do Katowic. On objął dyrekcję w Katowicach. Oni tam zaprosił właściwie chyba cały rok i oni tam spędzili ze dwa lata. Ale właśnie to było taki czas, jeżeli mogę powiedzieć ogólnie, bo ja to pamiętam dobrze. Te 70. lata były takim to, co pani, to co. Mm, pokoleniowa też w Teatrze tak, Zdecydowanie była zmiana pokoleniowa i to był jakiś taki czas erupcji wielkich talentów, bo w Warszawie to był Hanuszkiewicz i Hibner potem, prawda? Otworzył się 70 w Krakowie Gawlik, prawda? Teatryskie. W Krakowie Gawlik, ale tam był i Sfinarski i Wajda i Jarocki, prawda? I Grzegorzewski wtedy startował. To był jakiś taki erupcja talentów i oni się ścigali na talenty. Oni sobie podkradali aktorów. Oni, oni yy, yy, znaczy, ścigali się na sztukę. Dzisiaj raczej się ścigają na metry w apartamentowcach, czy na, czy na yy, lepsze samochody. samochody. Tak, Ale posłuchajmy na to... może Właśnie fragment. przywołany Krzysztof Kolberger. Tak, przywołany Krzysztof Kolberger i towarzysząca mu Bożena Dykiel Wacława dzieje. O tak. O tak. Kiedy patrzę na ciebie, na Twą bóstwa postać W Twe oczy, kiedy spojrzę, które gwiazd obrazem Chciałbym zginąć w Twym wzroku I chciałbym zarazem Wiecznie w Niem umierając Wiecznie w nim pozostać Kiedy słyszę Twe śpiewy Moja błędna dusza na dźwięk głosu Twojego Jak umarły z grobu dotknięty mocą wyższą Do życia się wzruszy Czuję, że świat za mały dla mnie Dla nas obu gdy z tobą jak zaniołem po niebios obszarze błądzę, a spodem niknął świat, ziemia i ludzie, gdy tak błogo, tak W nic poszły, niebo się rozchwiało. Bożena Dykiel pa partnerująca Krzysztofowi Kolbergerowi w sztuce Wacława dzieje. Nagranie z desek Teatru Narodowego. Premiera tego spektaklu miała miejsce 15 listopada 1973 roku. No i to jest taka bardziej romantyczna strona Bożeny Dykiel. No, by Hanuszkiewicz. Próbował przewartościować nasz romantyzm, prawda? Próbował pokazać ten romantyzm nie od takiej strony no, patriotyczno-ckliwej, prawda? Y takiej patetycznej, tylko normalnej, zwykłej, prawda? Taki... No ale ten romantyzm też był na hondach. Czyli no, właśnie. Tak troszeczkę lubił prowokować. Bardzo. Znaczy, Balladyna jest szczególną, szczególnym przypadkiem, bo to jest trochę ściągnięte z Szekspira. Przecież tam jest tragedia, prawda? Mhm. To, to się kończy, to się zaczyna jak bajka o, o, o Królewiczu, który znajduje sobie żonę, yy, dziewczynę prostą z ludu, a potem się kończy jak tragedia, prawda? Także, tak, bo Słowacki oglądał Teatr w Paryżu, a Teatr w Paryżu był właśnie taką mieszanką e, e, cudowności, ferii, e, machinerii teatralnej. To po prostu to był, e, po prostu on to pisał na inny instrument teatralny, który w, w Polsce takiego instrumentu nie było e, po prostu. I Hanuszkiewicz to dobrze odczytał, że tam się mieszają różne gatunki, prawda? I ten romantyzm jest takim, takim... Uh mm. Kotłem różnych poetyk, prawda? Bo to są i, i wiersze, i tragedie. I po, ponieważ ci romantycy, zwłaszcza, yy, zwłaszcza słowacki, chodził do paryskich teatrów i oglądał, i po prostu próbował przenosić. Tam yy, m, gwiazdą był tak zwany Pixere Kurt, yy, który dostarczał melodramatów. To były w cyrku olimpijskim yy, po prostu przedstawienia, Wielkie konie, woda, e, łodzie, bitwy i tak dalej. E, po prostu i ty, był zafascynowany słowacki. I ta balladyna jest przykładem takiego, takiej właśnie fascynacji innego rodzaju teatrem. I e, Hanuszkiewicz e, zrozumiał to bardzo dobrze, bo można w to wsadzić wszystko. Rzeczywiście świat fikcji, bo tego plana, co, co to jest? To jest jakaś nadbajka, prawda? Na, baj, bo bajką jest ta Alina i, i, i, i balladyna, prawda? Które idą po te jagody, zbierają, prawda? Ale poza, poza tym romantyzmem i Adamem Hanuszkiewiczem byli też współcześni twórcy, jak choćby Helmut Kaiser, Tak. Było też wiele ról w teatrze telewizji, ale chciałam zapytać jeszcze o e, jedną rzecz, to znaczy o pracę nad pluskwą Konrada Swinarskiego, który przyjechał do Warszawy. Tak. E, I to było ostatnie przedstawienie w pełni przez niego. Tak, ja, ja byłam wtedy, znaczy Ewa Starowiejska załatwiła mi, że Sfinarski się zgodził, żebym przychodziła, z koleżanką przychodziłam e, we dwie. Najpierw to było ba, bardzo... Obserwowała tak, pani próby, prawda? To tak, nie, obserwowałam. Duży próby. zaszczyt. Tak. Y, I po prostu były, było to fascynujące. Ja nawet opisałam taką ostatnią próbę y, kiedyś y, Sfinarskiego. Rzeczywiście to była ostatnia próba. Próbowali scenę Wesela. Ale to nie y, znaczy, Bożena Rzyna występowała w drugiej części, w takiej drugiej części pluskwy, kiedy po pożarze bo y, scena wesela kończy się pożarem, i, i strażacy przychodzą i wszystko zalewają wodą. I przez 50 lat ten Prysypkin, czyli Bohater, został y, zam, zamrożony w, w tym lodzie od, od, od strażaków, z tej wody od strażaków, i po prostu y, obudził się i nie wiedział, gdzie jest. i nagle się przenosimy do świata 50 lat później, czyli w, gdzieś w lata właśnie 70. I Sfinarski to dosyć pa patrzył, znaczy to jest sztuka o człowieku oszukanym przez ideologię, prawda? Prysypkin jest bohaterem, który uwierzył w ideologię nowego czasu, prawda, że w, so w, so w socjalizm uwierzył, a potem uwierzył w NEP, czyli w nową ekonomię, Mikę w końcu lat dwudziestych w Rosji. I to się wszystko skończyło oczywiście źle, bo to nic z tego nie wyszło. Przyszedł Stalin i, i wprowadził, no totalitaryzm to źle powiedziane, to może za mało, jakoś, jakoś, jakiś straszny ustrój wymordował tam i kolegów, i, i ludność i tak dalej. Więc Ale... po prostu tutaj on prysypnie się budzi w innym zupełnie świecie. I Bożena Dykiel Razem z Siemionem. Siemion grał chyba dyrektora zo. Ona oprowadza. Yy, yy po prostu ludzi jako pielęgniarka, bo jest w białym takim kitlu po prostu jako pielęgniarka, czy lekarka, która po prostu bada przeszłość, bada tę pluskwę, która ożyła razem z Prysypkinem. Jest to bardzo przejmujące po prostu, że po prostu on się budzi w świecie, który już jest nie, nie jest ludzki, po prostu jest po, poza człowiekiem. Już się zrobił z, zupełnie, na czym Majakowski chyba przewidział to, że ten socjalizm doprowadzi do, do jakiegoś zaniku humanitaryzmu, po, mhm. prostu, że, po prostu, że to będzie świat robotów sztucznych, ludzi i tak dalej. Że cała ta ideologia się, się wywróci. Więc po prostu, znaczy, fascynujące było obserwować Swinarskiego, bo on siedział właśnie na tym, na tym podejście do motorów nad nami, przy tym pierwszym piększy i zbiegał bokiem, tym, gdzie oni wjeżdżali motorami, to on zbiegał i zawsze mówił do aktorów, szeptał im na ucho, co mają zrobić. Nigdy nie mimo, że miał mikrofon przy stoliku. Zachowywał mówi... tę dyskrecję reżyserską. Tak, nigdy nie mówił uwag y, y, głośno. Zawsze je szeptał, na ho. Oczywiście był cały spocony i w przerwie zmieniał koszulkę. bo Opisuje to pani ileś pięknie w tekście w twórczości. Razy, do czego razy ileś razy tak zbiegał i po prostu było to. A, znaczy, ja uwag nie słyszałam, bo po prostu to była zasada jego reżyserii. Nigdy nie mówił do aktorów e, jakby ex -cathedra. Zawsze bardzo dyskretnie. intymnie, i dyskretnie i jakoś tak w takim kontakcie. Może dlatego go tak kochali. O tym najważniejszym teatralnym okresie w życiu Bożeny Dykiel opowiadała w dwójce Elżbieta Baniewicz, teatrolog, profesorka łódzkiej filmówki, autorka licznych publikacji monograficznych dotyczących twórców teatru. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. No W studiu dwójki witamy Sławomirę Łozińską, aktorkę teatralną, filmową i Dzień telewizyjną. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim doszło do tego pierwszego teatralnego spotkania z Bożeną Dykiel, to podobno wcześniej zobaczyła ją Panią na ekranie w filmie Andrzeja Wajdy Wesele i ta rola Kaśki podobno zrobiła na panią duże wrażenie. Jednak spotkałyśmy się wcześniej, to w teatrze już spotkałyśmy się wcześniej, film był e, chwilę później, ale ponieważ e, kiedy ja przychodziłam do szkoły teatralnej, zresztą byłam właśnie na roku z Ewą Ziętę, która grała Pannę Młodą, e, a Bożena była już absolwentką, ale świeżo skończyła i te, te zdjęcia się zaczęły. I pamiętam, jak Ewa Ziętek przyjeżdżała e, po tych w przerwie e, na zajęcia do szkoły i opowiadała, że właśnie, słuchajcie, Bożena Dygier zagrała taką tak charakterystyczną, ale ona kto gra, że właściwie to jest takie komediowe i troszeczkę takie e, no, pełne ryczy, bo przecież ta Kaśka to nie jest taka najszczęśliwsza postać, e, więc jeszcze nie widziałam Bożeny. Bożena poznałam no poza tym, że tam gdzieś się minęłyśmy w szkole. E, poznałam w Teatrze Narodowym kiedy jeszcze będąc w szkole, czyli jakiś właśnie e, byłam pod koniec drugiego roku, początek trzeciego, e, do przedstawienia prapremierowego reżyserii Adama Hanuszkiewicza w teatrze Narodowym e, Wacława dzieje. I e, ja byłam jeszcze doangażowana, tak zwana doangażowana ze szkoły, a Bożena właśnie dopiero przyszła do Teatru Narodowego, ale jeszcze przedtem chyba tam rok czy dwa była w Teatrze STS, który wtedy jeszcze był na takim topie, ale to był właśnie ten top też nie taki satyryczny, o to chodzi, tylko tam byli świetni aktorzy i oni mieli świetne kreacje i i Bożena nam do nich dołączyła. To nie było ten STS, który był taki słynny pod koniec lat 50. który jakąś ideę i myśl i charakter przekazywał, tylko to już były rzeczywiście tam, rzeczywiście się angażowali aktorzy bardzo dobrze. I spotkały się w tym Teatrze Narodowym. Ja rzeczywiście wiedział wiedziałam, kto to jest Bożena. I ja oczywiście byłam właśnie wystraszoną studentką jeszcze tam drugiego roku, a Bożena już była młodą aktorką i ona Wniosła od razu taki, wnosiła taki od razu niesamowity dynamit. Dynamit, bo była po prostu no, e, bardzo e, nie, nie, tą żywotność miała nieprawdopodobną. Mhm. Ale też te sceny, te jak to próby, nie wszyscy razem mają, nie, e, więc myśmy się właściwie tam rzadko spotykały i kiedy już były próby na scenie, kiedy się już ustawiało prawie tam kolejność tego spektaklu, Bożena miała swoją scenę, gdzie grała tam Helenę. E, a trzeba powiedzieć, że właśnie to był taki spektakl dla bardzo młodych aktorów. Wtedy e, przyjechał też młodziutki, świeżo po, po, po szkole, ale już po sezonie w Katowicach. Krzysztof Kolberger no, grał tam, Daniel Olbrychski, e, i właśnie Bożena i ja. E, a wokół nas, e, wokół nas byli tacy aktorzy, którzy byli aktorami bardzo przedwojennymi, którzy byli wtedy w Teatrze Narodowym, byli takimi nieprawdopodobnie e, takimi mądrymi, e, fantastycznymi ludźmi i to nas w ogóle niesłychanie fascynowało. Ale na tej próbie, kiedy zobaczyłam, e, kiedy się te sceny układały, Bożeny scena nagle okazało się, że jest nie, nie, niesamowicie dramatyczna i to, co Bożena wtedy pokazała, ten dramatyzm w tej scenie rozpaczy e, za utraconym kochankiem, to było w ogóle nie było podobne do tego, czego już się, do czego już się przyzwyczajaliśmy, że Bożena to jest żart i dowcip. To była tak mocna, dynamiczna scena, tak dramatyczna, że myśmy wszyscy patrzyli na to w ogóle nie wierząc w to, co widzimy. I potem pamiętam, że każda próba do premiery i każdy spektakl potem, a graliśmy to chyba przez trzy lata, był właśnie taki, że ona z siebie właśnie wyprówała strasznie dużo niesłychanego dramatu. To robiło ogromne wrażenie właśnie dlatego, że wydawało się, że ona pójdzie w hmm. kierunku innego Amploua. Może w stronę komediową. A właśnie bardzo często była uznawana za aktorkę niepodobną do rówieśniczek. Na czym e, polegał ten fenomen Bożeny Dykiel już na początku tej jej drogi e, teatralnej? Czym się no, różniła? No naprawdę nie była podobna do nikogo i nikt nie był do niej podobny. E, miała, e, ale ja nie wiem, czy były takie, znaczy, no mniej więcej było e, amantki, aktorki charakterystyczne, Bożena miała w sobie dużo zamantki, ale była bardzo charakterystyczna. Była bardzo niepodobna nie do nikogo, bo miała no ten, te słynne dołki. Miała taką, dosyć taką pucałowatą buzię, taką zawsze lekko rumianą. Miała bardzo jasne włosy naturalne które były piękne i o które ona niesamowicie dbała. Ponieważ myśmy od początku dzieliły y, tę samą garderobę, byliśmy w jednej garderobie, y, więc ja się, widziałam, jak to wygląda. A też potem, potem, potem, potem, kiedy już byłyśmy razem, ja też do, do, już dołączyłam na stałe do tego zespołu, zawsze mieszkałyśmy w jednym pokoju na wyjazdach y, i ja widziałam po prostu tę niesłychaną dbałość. To znaczy, to nie było tak, że... Um, trzeba pamiętać, że to były takie czasy, że nie mieliśmy takiego wyboru kosmetyków i naprawdę utrzymać w jakimś porządku i urodzie um, długie, proste włosy, to nie blond naturalny nie było takie proste. To trzeba I, było sobie te kosmetyki jeszcze zorganizować. Tak, ale ona też bardzo dużo. Tak, oczywiście i pamiętam, że ona zawsze się... ona bo, miała takie szczęście, że zagrała w takim polsko-japońskim filmie, z którym jeździła, miała ja tam zdjęcie w Paryżu, w Tokio, więc Zawsze przywoziła właśnie te kosmetyki. Jak ktoś gdzieś wyjeżdżał, można się o tym dowiadywała, to mówiła, przywieź mi to i to, i tutaj miała zapisane wszystko dokładnie, bo słyszała, że to jest bardzo dobre. I ja widziałam na przykład, nie wiem czy mogę powiedzieć, ale powiem, bo to żaden, <grym> znaczy to jest może sekret, ale to żadna taka nieprzyzwoitość czy przyzwoitość, nie, że Bożena spała w czepku. E, takim czepku, co nosiły kiedyś po to, żeby się te włosy nie zaginały, nie wycierały, nie niszczyły, żeby nie trzeba, no po prostu miała swoje rytuały i taki czepek, taki czepek jak z fregry, więc ja w takim czepeczku e, spała, oczywiście taki zestaw jakichś odżywek, bo miała bardzo delikatną, bardzo delikatną skórę, e, nie za bardzo znosiła słońce e, i, i rzeczywiście to było... To było takie dosyć charakterystyczne. Bożena była taka dosyć, trudno powiedzieć, że była pulchna, no ale była taka, o, należała do takich okrąglejszych, ale była dosyć wysoka i miała długie i naprawdę piękne nogi i oczywiście tego nikt w życiu przy tych jej charakterystycznościach za bardzo nie pokazywał bo przecież grała inne, inne role w takich, no, po prostu nie, nie, było, nie było to istotne chociaż czasami widać jak jest plan nawet y, w serialu Dom jak, jak ona tam gdzieś przechodzi, jakiś pasażek jest to widać, że ona ma po prostu y, takie długie, zgrabne nogi było to też widać na zdjęciach choćby z ballady w reżyserii tak. Adama tak. Hanuszkiewicza, tak. gdzie tak. wjechała na tak. słynnej Hondzie i stała się taką ikoną tak. y, nowoczesności czyli Adam y Hanuszkiewicz te długie, blond włosy dostrzegł i te długie nogi również. Na ale y, ja pamiętam, jak, bo ja miałam z kolei, ja miałam, przepraszam, że tak do siebie, ale miałam włosy, a ja też byłam świadkiem też przy jednym koledze, miałam włosy takie na pazia, e, takie średnie. I potem coś było, jakieś lato, jakieś coś, e, ścięłam te włosy na krótko. No w tych butach tam można było trochę oszukać no zawsze można tam było coś podnieść prawda, więc to, że ona wyglądała niesłychanie zgrabnie w tym kombinezonie, który ja pamiętam ona też to bardzo starannie zawsze pilnowała żeby to jej się układał, więc nie było tego, że ubrała się w kostium i czekać na swoją scenę gdzie tam się rozwaliła na kanapie, tylko już stała bardzo, żeby do, do tej Hondy tam dosiąść i to rzeczywiście wystające te długie lejące się do pasa włosy bardzo to było piękne. Ja pamiętam takie czasy, to różnie oczywiście zależało od charakteryzacji, mówię o jej wyglądzie, że na przykład Bożena nie lubiła brwi, ja też nie lubię i ona jak trzeba było tam oczywiście do jakichś zdjęć, to oczywiście miała tam regulowany i, i robiony pełny makijaż, ale tak naprawdę to ona pięknie wyglądała, bo miała taką jasną cerę, jasne oczy, jasne rzęsy. I, yy, i właśnie taki bardzo jasny brwi, i one wtedy tak ładnie robią z czołem. To się robi taki yy, piękny gotycko-renesansowy portret. Jadzia Jankowska też właśnie taka była nieprowadząca brwi. A proszę e... powiedzieć, bo wspomniała Pani o tej osobności jej wyglądu zewnętrznego i tego, mm. jak, te, jak budowała postaci za sprawą wyglądu. Czy tak też było, jeśli chodzi o charaktery postaci, które grała? Czy była osobna w tej aktorskiej interpretacji? Nie mogę tego tak Była jakaś tam naczelniczka w więzieniu, one były takie, czy, była, czy Aniołowa. Oni wiedzieli, producenci i reżyserzy, że po prostu ona im to zrobi i że będzie zwrócona na to uwaga. I tak było. I to było. Czy zrzymała się z tego powodu, że tak nie, trochę na skróty? Nie. Bo też trzeba wiedzieć i to trzeba powiedzieć, że Bożena nigdy w życiu nie oddałaby całego życia. Swojemu zawodowi to było bardzo istotne. Się tak bardzo często mówi, ale tak, ale tak naprawdę to rodzina, ale tak naprawdę to dom, dzieci, ale ubożony tak było naprawdę. I ta jej troska o to, żeby o jej bliskich, ale na przykład to nie chodzi. Tylko i wyłącznie o rodzinę, bo ja y, też pamiętam, właśnie będąc ją w jednej garderobie, czy mieszkając w jednym pokoju, pamiętam jak kiedyś ja się dotelepałam do Jeleniej Góry, bo tam graliśmy z teatrem. Później, m, bo jechałam chyba z Wrocławia, nieważne, i, ale okazało się, że mieszkamy w jednym pokoju, była godzina dwunasta w nocy i okazało się, że ja nie mam poduszki na tym swoim łóżku. No, nie były to hotele pięciogwiazdkowe, tylko jedyne. No, nie mam poduszki. Ja mówię, dobra, po zostaw. Ona mówi, gdzie jest cała poduszka? A ja mówię, e, ale zostaw, zostaw, naprawdę już chcę iść spać. Ona o 12 w nocy postawiła cały hotel na nogi, bo nie było żadnych tam pań etażowych czy dyżurów. Postawiła na nogi i po prostu wyszarpnęła tę poduszkę dla mnie, bo tak musi być porządek. Po prostu postawiła cały hotel na nogi. Tam śpiąca recepcjonistka, jakiś tam portier i tak dalej, szukali poduszki dla mnie. Czyli ona, ona jak wsadziła kogoś pod swoje skrzydła, to już potem wszyscy mieli najlepiej. I opowiadały mi nasze młodsze koleżanki, które potem spotkały się z nią w Teatrze Nowym. Ona tam krótko grała, ale to był taki właśnie powrót Hanuszkiewicza, ale już byli, było inne pokolenie aktorów, że też to samo, że ona niesłychanie troszczyła się o ich życie prywatne czy bardzo radziła w sposób taki absolutnie idący na skróty, co mają robić, czego mają nie robić i jak traktować, więc to też było bardzo, bardzo ważne. I więc myślę, że też skrzydła, które ona stworzyła, czyli dom, rodzina, no to tam już po prostu było bardzo ciepło. ten temat, jak budować? Czy to było trochę tak jak Irena Kwiatkowska? Szła do domu, wracała, już miała gotową rolę. Nie, to znaczy ja myślę, że my byłyśmy wtedy bardzo młode dziewczyny i naprawdę o rolach nie rozmawiałyśmy. <grym> Raczej były, się nie rozmawiało. Od tego były Były próby. ważniejsze tematy. Były ważniejsze tematy, oczywiście, że tak. Ale hierarchia, o której pani wspominała, była w Teatrze Narodowym, tak. więc był jakiś rodzaj hierarchii, że się od starszych kolegów przejmowało ten sposób pracy nad rolą, a Bożena Dekiel była troszkę starsza od pani, więc rozumiem, że w, spos w jakiś sposób była też pani autorytetem. Na pewno, ale tak naprawdę... Yy, yy, yy. To, czego się nauczyłam od Bożeny, raczej dotyczy życia, <grym> y, może mniej teatru, ale też chciałam powiedzieć właśnie, że właśnie między sobą, raczej nie, też istnieje coś takiego, że się, y, że się takie, na przykład, że takie rzeczy się robi w pewnym ukryciu, ale oczywiście jest reżyser, dużo więcej było wtedy prób, na których się to wszystko omawiało, ale byli Starsi koledzy, naprawdę starsi, byli aktorzy urodzeni w XIX wieku wtedy z nami. Oni byli w świetnej formie i oni dużo, więcej siedzieli w bufecie niż na scenie oczywiście, bo tam wzywali już jak naprawdę trzeba było. I ci starsi koledzy, którzy tam um, opowiadali czasy przed... Bożena mówiła Bożena mówiła zawsze, jak tam któryś się tam do niej troszeczkę co je zalecał, to mówiła tak, no... A opowiedz, jak było przed wojną. I to gasiło w ogóle wszystkie, na przykład Bożena też mi kiedyś powiedziała, ponieważ widziała pewną skłonność tych starszych kolegów w moją stronę, to mówi tak słuchaj, powiedz, że nie zadajesz się z facetami, którzy są starsi od twojego tatusia. I oni wszyscy byli starsi od mojego tatusia, więc w ogóle nie było o czym, nie, o czym mówić, ale tu oczywiście miała ten luz taki i tą żywotność, ale bardzo, bardzo pilnowała tego, bardzo pilnowała pewnej dyscypliny już na próbie. Hmm. To już nie było żartów, nie było tego, była, była przygotowana. I to były, to były rzeczy, które no, w każdym takim, w takim spektaklu było zawsze coś, że bożene było widać. Hmm. Albo tylko bożene. Czyli można powiedzieć, że trochę była takim symbolem aktorskiego profesjonalizmu wówczas? Tak, nie no, to w ogóle to nie ma nic, to wszystko, co, o czym ja mówię, to są wartości takie dodane. Tak, tak, tak, w ogóle nie dyskutujemy na ten temat, bo mamy do czynienia z pełnym profesjonalizmem. Ona dużo występowała w klasyce, jako że uwielbiał ją Adam Hanuszkiewicz tak. i obsadzał w tych licznych rolach klasycznych, ale panie też wystąpiły wspólnie w spektaklu Via dei Misteri, Hamuta ja. Kajzara, czyli współczesny repertuar. Jak tutaj ta współpraca pani przebiegła? Teraz opowiem, Ym, bo, bo właśnie nawet myślałam jak tutaj dojść do Kajzara zostawmy na razie, ale przecież Kajzer, o którym się teraz tak mało pamięta a yy, my w yy, radiu pamiętamy ja wiem, ja wiem, bardzo to bardzo to doceniam Ym, Bożena od początku była bardzo zauważona y, przez y, Helmuta, może dlatego, że troszeczkę jednak była podobna warunkowo w warunkach y, do żony Helmuta, czyli do Jolanty Lotte, czyli były takimi okrągłymi blondynami, ale temperamentami, charakterami zupełnie, zupełnie różne. I w Villa dei Misterii, Bożena gra milicjantkę, która przychodzi, a to premiera była tuż By nie skalać tego munduru, zajmowała czapkę. Zajmowała czapkę, kładła obok i wypija te A też mia, był taki dowcip, bo jak wiadomo, wtedy o milicjantach były, było bardzo dużo dowcipów, że y, mówi dokumenty, dokumenty i dostaje takie były książeczkowe E, dowody osobiste. I na pierwszej stronie był orzeł bez korony i napisane dowód osobisty. No i brała tę jedną, e, książeczkę i drugą i mówiła dyowy dy dy ud, osobisty, dy... dyowy ud. I bracia? <todgłosy> <todgłosy> I ten dowcip... Może nie na premierze, ale potem w czasie tego spektaklu był cały czas i wszyscy czekali na to, jak to będzie zagrane. Zawsze było po prostu bezpudłe i no, było to dosyć ożywcze. Helmut nim miał, nie, nie był autorem i reżyserem stricte komediowym, ale myślę, że nie to wszystko wybaczył. Zresztą to było w spektaklu Obora. Ona miała tam taki niesamowity monolog, taki no, pracownicy Obory, była do Jarką, to o to chodziło. I rzeczywiście ten monolog był absolutnie wstrząsający. Mhm. Wspomniała Pani o tej współpracy z Helmutem Kaiserem. Tak. On z niej wydobywał te inne, inne pokłady aktorstwa, prawda? Niż choćby tak. Adam Hanuszkiewicz. Bo bardzo ważna, bo Bożena miała swoje zdanie. I albo jej się to coś podobało, albo nie. Nikt jej do czego nigdy nie, niczego nie zmusił. To w ogóle nie ma o czym mówić. Więc myślę, że tak, bo y, to nie było takie trudne. To raczej potem można mieć znaczy pretensje, no bo właśnie tak jak powiedziałam, y, za reżyserów filmowych Bożena po prostu odwalała ciężką robotę, bo y, rzeczywiście jeżeli się nawet te najśmieszniejsze komedie... Na, na tę komedię popatrzy to i tak Bożena jest tam jedna z naj, naj, najbardziej śmiesznych no ale przecież ma takie role no przecież w Ziemi Obiecanej to jest śmieszna, ale jest ośmieszona ale też jest ta litość tak nad nią nad losem tej właściwie bardzo bogatej, biednej dziewczyny i ona tę madę potrafiła zagrać no tylko ona ja osobiście żałuję, bo tutaj też nie, nie możemy sobie tak więcej na ten temat porozmawiać. Żałuję, że Bożena tak wcześnie zrezygnowała z teatru albo że teatr w niej zrezygnował. Myśmy rozmawiały na ten temat, ale ona mówi tak. Słuchaj, najpierw wywalili Hanuszkiewicza, potem się Narodowy spalił, a w międzyczasie myśmy razem miały dzieci i te dzieci się dostaną do przedszkola, czy nie. No, przez parę lat, my jako młode kobiety, właśnie nie mając tego teatru narodowego, y, miałyśmy takie problemy, można się od tego odzwyczaić. Ale Bożena po prostu wolała, tak, y, tak miała zorganizowane życie, po prostu raz na jakiś czas, na kilkanaście dni albo kilka tygodni pojechać do filmu w, w, w temacie zawodowym. No to już tak naprawdę się nie dowiemy, jak jest ta tajemnica dla mnie jest po prostu takim żalem, chociaż wiedziałam, że ona po prostu nie chce wrócić do teatru i się zmagać z czymś, co ją odrywa od tego, co jest, co jest dla niej ważne. Kiedy widziałam się z nią ostatni raz, jakieś półtora roku temu, to naprawdę jedynym tematem to były sprawy dotyczące życia i problemów życiowych i ona nie miała... W ogóle ją to nie interesowało, bo że ona w ogóle... Ona nie była towarzystwem premierowym, nie zabiegała o żadne sprawy związane z teatrem. ją chyba to specjalnie tak bardzo nie interesowało. Teraz sobie myślę o tym, ona miała słabe serce, o czym wtedy nie wiedzieliśmy. Może jeszcze wtedy nie było takie słabe, ale że może ona po prostu nie miała siły na to, żeby być bardzo dobrą matką, żoną, gospodynią, kobietą no, towarzyską w takim najlepszym znaczeniu tego słowa, ale też mi opowiadali właśnie różni znajomi, którzy potem z nią utrzymywali kontakt, że ona rzeczywiście no, po prostu była całkowicie, o czym ja wiedziałam, całkowicie oddana domowi, dzieciom i to że, to, że ta postać go plany w balladynie Hanuszkiewicza w jakimś sensie naznaczyła, stworzyła z niej ikonę i naznaczyła jej drogę Y, twórczą czy artystyczną y, to była dla niej zaleta czy też obciążenie? Mówiła o tym, że utożsamiana była wielokrotnie czy wracana do tej Hondy. Nie, w ogóle się tym nie przejmowała. Nie, ona miała do tego absolutnie zdrowy. Y, potem robiła inne rzeczy właśnie i ona żyła tymi, ale też y, ja mówię o jej, bo tam y, pojechała gdzieś na jeden dzień do, na zdjęcie i potem się okazało, że właśnie zagrała jakąś kultową scenę. Nagrałam. Tak, Byli zaskoczeni. <śmiech> Byli zaskoczeni, ale y, więc nie, y, ja myślę, że Bożena nie analizowała tego w ten sposób, że teraz ma taki...